Rozdział piąty Gehenna Agaty Bunc. Powiedzieć, że Agata Bunc miała za sobą ciężkie trzy dni, to nic nie powiedzieć. Od dawna wiedziała, że pisanie książek to najłatwiejsza część jej zawodu. Research, notatki, planowanie, pisanie, a nawet redakcja. W tym była dobra. To dawało jej satysfakcję i przyjemność. W tym odnajdywała harmonię. Ale kiedy książka była gotowa, zaczynały się schody, a przez ostatnie trzy dni biegała po tych schodach tak intensywnie, że ledwo łapała oddech. Jak wielu pisarzy, których znała, była introwertyczką i cały proces twórczy doskonale współgrał z tą jej cechą, jednak później przychodziła część wymagająca zupełnie innych umiejętności, wystąpień, negocjacji, promocji. Kilka lat temu wykształciła w sobie alter ego, dziarską, przebojową kobietę sukcesu, która z uśmiechem radziła sobie z marketingiem i zainteresowaniem mediów. Sztuczka działała, ale koszt był ogromny. Ta energetyczna, naładowana wersja Agaty wysysała z niej siły w zastraszającym tempie. Po takim maratonie promocyjnym prawdziwa Agata była jak pusta skorupka. Zbyt zmęczona, by choćby zamówić jedzenie. Wieczorami kąpała się, zakopywała w pościeli i modliła, by sen naładował jej akumulatory na tyle, by mogła sprostać kolejnym wyzwaniom. Premiera nowej książki zbliżała się wielkimi krokami, a to oznaczało karmienie marketingowego smoka własną krwią i energią. Tym razem... Wpadła do Warszawy na trzy dni, mając nadzieję odhaczyć wszystkie punkty na liście zobowiązań i spokojnie wrócić do ustki. Poniedziałek zaczął się od spotkania z nową promotorką. Dział marketingu w wydawnictwie przypominał skomplikowaną maszynę z obrotowymi drzwiami. Pracownicy zmieniali się jak w kalejdoskopie. Nikt nie wytrzymywał tam długo. Zbyt małe zarobki, zbyt wymagająca praca. Gdy Agata zdążyła przyzwyczaić się do jednej promotorki, ta znikała. Albo odchodziła do innego wydawnictwa kuszona podwyżką, albo rzucała branżę na rzecz łatwiejszych i lepiej płatnych zajęć, jak choćby sprzedaż suplementów. Agata rozumiała te wybory, ale regularne. A oto nowa dziewczyna z marketingu. Od dziś będzie zajmować się twoimi książkami. Zaczynało ją irytować. Większość tych młodych kobiet była sympatyczna, pełna zapału i pomysłów, ale równie zielona jak szczypiorek na wiosnę. Ich entuzjastyczne propozycje często nie miały nic wspólnego z realiami rynku i osobowością Agaty. Alter ego mogła uruchomić na kilka godzin góra dni, ale dłuższe występy sprawiały, że mały wewnętrzny koksownik wypalał ją do cna. Pierwsze dni współpracy z nową promotorką zawsze oznaczały dla niej powtarzanie słowa nie. Nie dla kilkumiesięcznej trasy promocyjnej, odwiedzania kilkunastu sieciówek, kilkudziesięciu bibliotek i mniejszych księgarni. Nie, bo po takim maratonie musieliby sprowadzać jej zwłoki w ołowianej trumnie, jak ciała żołnierzy podczas wojny secesyjnej. Rozumiała, że budżet na promocję nie jest z gumy, ale jej czas i zdrowie też miały swoją cenę. Dawniej starała się nie mówić nie, bo przecież to takie brzydkie słowo w ustach kobiety. A potem wyciągnęła lekcję z tego doświadczenia. Mogła skupić się na jednej rzeczy. Albo pisała książki, albo jeździła z obwoźnym cyrkiem, by je sprzedawać. Łączyć tego nie potrafiła. Po trasach promocyjnych wracała tak wykończona, że tygodniami dochodziła do siebie W końcu musiała powiedzieć nie działowi produkcji, wypowiadając przerażające zdanie Książki nie będzie na czas Do dziś czasem słyszy je w koszmarach Nikt w wydawnictwie nie widział związku między miesiącami spędzonymi w samochodzie, w pociągach, w hotelach, życiem na kawie i byle jakim jedzeniu, a brakiem gotowego maszynopisu kolejnej powieści. Agata jednak zrozumiała, że to nie jest kwestia kompromisów. To kwestia albo, albo. Albo będzie pisać książki, albo je sprzedawać. Trzeciej drogi dla siebie nie widziała. Choć może inni pisarze by ją znaleźli, ale taka była jej rzeczywistość i nie zamierzała udawać, że można ją zmienić życzeniowym myśleniem. Kochała swoich czytelników i spotkania z nimi, jednak podróże wytrącały ją z rytmu, pozbawiały koncentracji na całe tygodnie. Najgorsze było to, że gdy nie pisała, jej stan się pogarszał. Pisanie trzymało depresję w ryzach. Rutyna dobrze wpływała na jej psychikę. Bez niej i bez pisania rozsypywała się jak kryształ upuszczony na podłogę. Nie była naiwna. Nauczyła się wiele, powtarzając kilkukrotnie ten morderczy cykl depresji i wypalenia i w końcu zrozumiała, jak ważne jest stawianie granic, Problem polegał na tym, że każdej nowej promotorce musiała te granice wyznaczać od nowa. Walczyła z wyrzutami sumienia, bo nie mogła zadowolić wszystkich. Znała pisarzy, którzy byli pod tym względem jej przeciwieństwem. Pisanie ich wyniszczało, ale na spotkaniach autorskich rozkwitali, karmili się światłem reflektorów, uwielbieniem mediów, zdjęciami i smoltokiem. I dobrze dla nich. Tak myślała. Agata żałowała, że w dzisiejszych czasach nie dało się w pełni wycofać w stylu J.D. Salingera. Zresztą nie miała takich wyników sprzedażowych jak buszujący w zbożu. Wiedziała, że social media to kluczowa część branży. Nie chciała dorobić się łatki autorki trudnej. To byłoby dla jej kariery jak pocałunek śmierci. Więc stawiała granice starannie wybierała, na które z licznych wydarzeń marketingowych faktycznie warto się wybrać. Jeździła na targi książki i uczestniczyła w premierach, ale wszystko kalkulowała w kontekście łyżek. Ile łyżek energii może jeszcze poświęcić, zanim depresja znów podniesie łeb. Przez ostatnie trzy dni zaliczyła spotkanie z działem marketingu i nową oczywiście. Promotorką. Sesję zdjęciową, choć od poprzedniej nawet nie zmieniła fryzury, a potem serię wywiadów, nagrania do radia i telewizji, rozmowy z dziennikarzami prasowymi i blogerami książkowymi. Wszystko w jednym ciągu. Bez chwili na oddech, aż zabrakło jej słów do powiedzenia. By zaliczyć śniadaniówkę w jednej stacji, wstała o piątej, a dzień... Skończyła audycją radiową transmitowaną przed północą. Między jednym a drugim spotkaniem dziewczę od social mediów nagrywało rolki, zapowiedzi i szybkie pytania. Było wyraźnie rozczarowane, gdy Agata odmówiła tańca do hitu z TikToka. Ona jednak, mając na karku 43 lata, doskonale wiedziała, w czym się nie odnajdzie. I coraz lepiej umiała sobie radzić z tym, że ktoś jest nią zawiedziony lub rozczarowany. Po trzech dniach intensywnego mówienia gardło miała suche i zdarte, a głos zachrypnięty, jakby spędziła noc na paleniu papierosów, pić whisky i śpiewaniu bluesa. Ale to prawie koniec. Za kilka godzin mogła wrócić do ustki, do przyjaciółek i świata, w którym nikogo nie dziwiło, że milczy godzinami stukając w klawiaturę. Został jej ostatni punkt w agendzie. W czwartkowy poranek, tym razem niemarketingowy, lecz życiowy Niewykluczone, że najtrudniejszy Może nie powinna zostawiać go na koniec Ale bała się, że jeśli sprawy potoczą się źle Rozsypie się emocjonalnie przed kamerami i mikrofonami Nagrania uchwyciłyby jej splątane uczucia jak najczulsze psy gończe Bezpieczniej było zostawić to na sam finał a potem wrócić do ciszy, lasu i wsparcia przyjaciółek. Będzie dobrze, powtarzała sobie szukając miejsca parkingowego w okolicy kancelarii prawniczki. Zaczynała żałować, że nie zostawiła auta na parkingu osiedlowym i nie przyjechała metrem, bo w czwartkowy poranek Warszawa była zatłoczona do granic możliwości. Jakby po sąsiedzku odbywał się międzynarodowy zlot ortodontów albo inne równie abstrakcyjne wydarzenia Spędziła w stolicy większość życia Jednak po miesiącu w Ustce jej tolerancja na tłok i korki wyraźnie zmalała Metro byłoby rozsądniejsze, ale chciała mieć pewność, że po spotkaniu wsiądzie do auta i ruszy prosto nad morze Waliska czekała w bagażniku razem z dwoma kartonami rzeczy, które mogły się przydać w domu Niny. Cieszyła się nawet na myśl o pięciogodzinnej jeździe. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, obiad zje z dziewczynami. Ta perspektywa dodawała jej otuchy. Wcisnęła się na wąskie miejsce parkingowe, jedno z tych, gdzie nie dałoby się otworzyć drzwi od strony pasażera, i spojrzała na zegarek. Miała jeszcze kwadrans. Akurat, żeby dotrzeć na miejsce i może złapać kawę w sekretariacie. Mm, choć nie. Lepiej bez kawy. Żołądek miała tak ściśnięty, że nie zjadła śniadania. A po kawie pewnie byłoby jeszcze gorzej. Wytarła spocone dłonie o czarne dżinsy, wysiadła i wygładziła żakiet na biodrach. Dasz sobie radę, Agata. Będzie dobrze powtarzała jak mantrę, maszerując do kamienicy, gdzie rezydowała mecenas Lidia Stawicka. Przez ostatnie cztery lata odbyły mnóstwo takich spotkań. Lidia przeprowadzała Agatę przez największą batalię jej życia, niczym mały generał. Z tym, że z charakteru była skrzyżowaniem Polianny i Elfa Świętego Mikołaja. Jej energia i temperament podtrzymywały Agatę na duchu. Bez niej Pewnie już dawno by się rozsypała, bo ile można. Media pełne były tyrat o statystykach rozwodowych. Jak to wszyscy się rozwodzą, jak to za łatwo i za szybko. Łatwo? Szybko? Nie w przypadku Aleksandra Bartoszczyka. Kanali. ale i kanali. Aleksander znał się na dwóch rzeczach. Prawie i zamienianiu życia Agaty w piekło. Znakomicie wykorzystywał pierwszą zdolność, by osiągnąć spektakularne efekty na tym drugim polu. Każdy kruczek prawny, każdy przepis, który w normalnych warunkach byłby niegroźny, w jego rękach stawał się orężem. Najpierw twierdził, że chce ratować związek. Domagał się terapii małżeńskiej, mediacji, konsultacji z księdzem. Zajęło to prawie dwa lata. I nieważne, że nie przychodził na spotkania, przekładał terminy i każdą decyzję odwlekał w nieskończoność. Zawsze wiedział, co powiedzieć. Albo miał L4, raz nawet od psychiatry. Twierdził, że rozwód i upór Agaty doprowadziły go na skraj załamania nerwowego. Agata żałowała, że nie było jej wtedy w pobliżu, bo z chęcią kopnęłaby go na tyle mocno, by z tego skraju spadł. Nie chodziło o ratowanie małżeństwa. Tylko głupiec albo sędzia, który szedł Aleksandrowi na rękę, mógłby w to uwierzyć. Aleksandrowi nigdy nie zależało na ich związku. Po prostu nie chciał dać jej wolności. Kiedy wyczerpał wszystkie środki na tym etapie, zmienił strategię. Zgodził się na rozwód, ale z orzekaniem o winie. Oczywiście jej winie. Dowodził, że go zdradziła. I nieważne, że nie była to prawda. Przeciągał postępowanie kolejne dwa lata, wzywając na wokandę domniemanych kochanków, w tym sąsiada, znanego muzyka, którego Agata ledwie znała z jednej gali, czy własnego kolegę, gotowego zeznawać fałszywie w imię kumplostwa. Świadków, którzy mieli potwierdzić jej fatalny charakter, zaniedbanie, a nawet, tak, do tego też się posunął, przemoc fizyczną wobec męża. Nie było grabek czy łopatki, których by nie zabrał do sądu. Sądu, który zmienił w piaskownicę. Więc przez kolejne dwa lata Agata z zaskakującą regularnością wędrowała na rozprawy, tylko po to, by słuchać kłamstw i kalumni pod swoim adresem. Z ławy widziała uśmiech triumfu na twarzy Aleksandra. Wiedział, co jej robi i czerpał z tego chorą satysfakcję. Oczywiście, znów nie pojawiał się na rozprawach. Przekładał terminy, grał na zwłokę. Ktoś inny mógłby się przeliczyć, ale on grał znaczonymi kartami. A z asesorem, który miał orzekać o ich rozwodzie, grywał w tenisa w każdą sobotę. Nie żyli razem już od ośmiu lat. Przygotowała się na to i myślała, że wie czego się spodziewać, Osiem lat temu wyprowadziła się i wniosła o prawną separację. Naiwnie wierzyła, że w ten sposób zakończy sprawę. Uwolni się i zacznie nowe życie bez balastu. Przeliczyła się. Myślała, że separacja to połowa sukcesu i że skoro nie mają dzieci, rozwód to tylko formalność. Aleksandrowi wolności najwyraźniej nie brakowało. Z tego, co słyszała, miał kogoś, z kim mieszkał, a według plotek korytarzowych jego nowa partnerka była w ciąży. Gdyby się z tobą rozwiódł, być może oczekiwałaby, że się z nią ożeni, zauważyła Lidia, gdy Agata podzieliła się z nią tą informacją. Sama nie rozumiała, czemu w obecnych okolicznościach Aleksander nie zarzucił tego wariactwa. Bawił się nimi obiema. Swoją niemal byłą żoną i nową partnerką. Grał w swoje gierki i jak zwykle wygrywał. Agata przycisnęła dłonie do przepony, biorąc głęboki, kontrolowany oddech. Stres jak zwykle ściskał jej żebra. Zanim weszła do kancelarii, wzięła jeszcze jeden głęboki wdech. W środku przywitała się z Malwiną, asystentką Lidi, którą po tych latach traktowała już jak dobrą znajomą. – Czeka na ciebie – powiedziała kobieta i uśmiechnęła się pocieszająco. Agata złapała się tego uśmiechu jak tonący koła ratunkowego. Weszła do gabinetu. Lidia krążyła pod oknem z telefonem przy uchu, ale powitała Agatę skinieniem głowy i wskazała fotel. Agata miała w sobie za dużo nerwowej energii, by usiąść. Zaczęła znów robić kontrolowane oddechy, bo przed oczami pojawiły jej się mroczki. Miała w pamięci incydent z jednej z rozpraw, kiedy zemdlała i sama przyczyniła się do odroczenia sprawy o kolejne trzy miesiące. Lidia odłożyła telefon na biurko, nalała wody do szklanki i podała ją Agacie. Sama usiadła na swoim ergonomicznym fotelu. – Co znowu wymyślił? – zapytała cicho Agata. Przez ostatni tydzień, odkąd Lidia dała jej znać o konieczności spotkania przed najbliższą rozprawą, zastanawiała się, przez jakie płonące obręcze będzie musiała przeskakiwać tym razem. W zasadzie nic. Mój wniosek o zmianę sędziego został przyjęty. Rozprawa 8 maja. Wszystko wygląda obiecująco, powiedziała Lidia spokojnym tonem. Zbyt. Obiecująco. Zaraz coś wyskoczy z pudełka, zauważyła Agata sceptycznie. Nie wiem, co jeszcze mogłoby wyskoczyć. Aleksander wykorzystał już wszystkie kredki z pudełka. Mówiłam ci, że musimy go przeczekać. To nie tobie za chwilę urodzi się dziecko. Myślisz, że to może być koniec? Zapytała Agata z nutą niedowierzania. Rozmawiałam właśnie z asesorem Kuźbą. Nieoficjalnie zapoznał się z aktami, przedłożonymi wnioskami, postępowaniem dowodowym, protokołami rozpraw i zgadza się z moją oceną. To jest granda i celowe przedłużanie agonii. Tego konia, że się posłużę metaforą, trzeba dobić. Agata klapnęła na fotel, jakby jej bateryjka zeszła nagle do zera. To brzmiało zbyt pięknie. Jesteśmy gotowe. Cokolwiek wymyśli, ale tym razem jego pomysły nie trafią na tak podatny grunt jak wcześniej. Ciągnęła Lidia. Asesor kuźba nie grywa w tenisa. Odpocznij, kochana. To już ostatnia prosta. Myśl jak małysz, tylko o najbliższym skoku. Agata wyszła z kancelarii jak w transie. Cały stres, który tak długo w sobie tłumiła, uderzył w nią ze zdwojoną siłą – gdy dotarła do samochodu, głowa pulsowała jej bólem, a oczodół ściskało jak w imadle. Nie była w stanie od razu wrócić do ustki. Powolutku pojechała do mieszkania. Każdy krok prowadzący na trzecie piętro był dla niej torturą. Dotarła na miejsce z trudem. Ledwie zdążyła do łazienki, gdzie zwymiotowała resztki wczorajszej kolacji i kwas żołądkowy. Omyła twarz zimną wodą potrzymała dłonie pod lodowatym strumieniem, a potem wzięła tabletki na migrenę przepisane przez neurologa. Popiła je i ledwo dowlokła się do sypialni. Padła na łóżko w ubraniu, nie mając siły nawet zdjąć żakietu. Błędnik szalał. Czuła, jakby cały pokój wirował, a potem leki zaczęły działać i ją odcięły. Obudziła się cztery godziny później. Język miała suchy jak wiór, przyklejony nieprzyjemnie do podniebienia. Ból w oczodole nie ustąpił całkowicie, ale była już bardziej sobą. Wstała, zdjęła przepocone ubrania i wrzuciła je do kosza na pranie. Miała wrażenie, jakby przez ostatnie godziny walczyła z malarią. Weszła pod prysznic i po kilku minutach poczuła się trochę bardziej jak człowiek, a trochę mniej jak kubka nieszczęścia. To, co powiedziała jej Lidia, wciąż wydawało się nieprawdopodobne, ale gdzieś w środku zapaliła się maleńka iskierka nadziei. Może to już koniec tej Gehenny? Włożyła luźne dżinsy i bluzę z kapturem, który nasunęła na głowę. Z jakiegoś powodu zawsze to trochę pomagało na resztki migreny. Wypiła szklankę wody. Na myśl o jedzeniu żołądek skręcał się jeszcze bardziej, ale prowadzenie auta przez pięć czy sześć godzin wydawało się już możliwe. Uzbroiła alarm wychodząc. Nie tak dawno nawet go nie miała, ale stał się koniecznością. Teraz, gdy Aleksander był bliski przegranej, być może bardziej niż kiedykolwiek. Schodziła po schodach powoli i ostrożnie, bo gwałtowne ruchy mogły sprowokować nawrót migreny. Chciała jak najszybciej wrócić do domu, bo mieszkanie na Żoliborzu od dawna nim nie było.